RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiejszy podcast ma tytuł Protest w Turcji Witam za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Cześć, witam was bardzo serdecznie Słuchajcie, ostatnio w Turcji wiele się dzieje Są zamieszki, ponieważ mamy tutaj przyjaciółkę Meltem Która uczy się polskiego, a pochodzi z Turcji Zapytałem ją, co słychać w Turcji, co tam się dzieje. Posłuchajcie, co Meltem odpisała na Facebooku. Meltem napisała, wiem, że oglądaliście w telewizji albo w internecie, że w Turcji jest protest przeciw budowie centrum handlowego na terenie parku Gezi w pobliżu placu Taskim. Ale te protesty są już teraz w całej Turcji, nie tylko w Stambule. 18 dni temu zaczął się protest w parku Gezi, bo było tam planowanie wycięcie drzew przez deweloperów, którzy chcą zbudować centrum handlowe. Na początku tylko 30 osób chciało chronić drzewa, ale następnego dnia było tam już tysiąc ludzi. Potem policja użyła gazu łzawiącego i użyła armatki wodne, żeby rozgonić protestujących. Następnego dnia w nocy w całej Turcji ludzie zaczęli protestować. Protest Odbywał się przeciwko islamistycznej partii premiera Erdogana. Ta partia wykazuje coraz większe tendencje dyktatorskie. Protest cały czas trwa w całej Turcji. Meltem mówi, że mieszka w namiocie i wszyscy tam grają na instrumentach, śpiewają, dzielą się jedzeniem. Na razie jest bardzo spokojnie, jest spokój, no ale cały czas sytuacja jest napięta. Oczywiście mamy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, ale myślę, że ten proces będzie jeszcze trwał. To nie skończy się w jeden dzień. To wszystko musi się jakoś rozwiązać. Ja trzymam kciuki za Meltem. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jestem pewny, że wszystko dobrze się skończy. Pozdrawiam Cię Meltem, pozdrawiam wszystkich protestujących. Jestem z Wami. To tyle. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Tyle wiadomości z Turcji. Meltem, jeśli będziesz miała jakieś nowe wiadomości, przysyłaj je do nas. A ja opowiem o tym wszystkim Niestety tak jest, że nie ma spokoju na świecie Ciągle coś się dzieje Nie możemy sobie spokojnie żyć Ciągle dzieją się różne rzeczy Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze Że wszystko pójdzie w dobrym kierunku Trzymajcie się zdrowo Pozdrawiam wszystkich przyjaciół w Turcji Pozdrawiam wszystkich, którzy uczą się języka polskiego. Ściskam Cię Meltem bardzo, bardzo mocno. Tymczasem do następnego razu, jak zawsze mówił Piotr. Trzymajcie się. Cześć. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.